Cześć, tu Pinochet. Zapraszam na... Ojej, który to już... Na 12 odcinek Myśl o Zbrodni 12 w ogóle, a pierwszy w drugiej serii. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o strajkach. Właściwie strajkach, protestach lekarzy i służb mundurowych, które bardzo im przypadły do gustu, które... Yy, które Wyglą wydają mi się być bardzo budujące, ale zanim o nich powiem rozmuszony jestem powiedzieć kilka takich mniej lub bardziej interesujących ciekawostek, które no, dla mnie są takimi przesłankami, że albo y, służby się mną interesują, albo po prostu jakieś dziwne zrządzenia losu mi się zdarzają. Otóż o co chodzi? Yy, próbowałem nagrać ten odcinek w dniu wczorajszym. W dniu, w którym to nagrywam jest sobota, 7 stycznia. Próbowałem to nagrać wczoraj. dzień wprawdzie wolny od pracy, ale myślę, że to nie jest na wyczerpujące, aby, aby w święto nie nagrywać podcasta. Dość, że wówczas próbowałem sobie nagrać, a program Audacity, którego używam do tego, odmówił posłuszeństwo. Po prostu klikałem sobie, żeby nagrywało mój głos a nie nagrywało go w ogóle. Nie mam pojęcia dlaczego. Później komputer zaczął mi się dziwnie zachowywać. Po prostu podczas pracy, kiedy przeklątałem sobie internet, wyłączała mi się jednostka centralna, a monitor był w porządku. znaczy yy, gaz monitor, ale światełko, które sygnalizowało, że jest włączony, świeciło się na Tak więc rzeczy dziwne się dzieją, nie wiem czy to jest robota smuszcz to jest robota jakiegoś tam w przypadku, czy to, jest plant, czy to jest Plant Absolescence, o którym powiem przy innej okazji. Dość, że wydaje mi się to jest lekka dziwne i ciekaw jestem, czy znowu jakieś dziwne rzeczy będą mi się wydarzały. Mam nadzieję, że nie. Z jednej strony mam nadzieję, że nie, z drugiej strony mam nadzieję, że tak. bo jeśli rzeczywiście to być może jakoś taki na to agentów, którzy potem albo dadzą mi czapę, albo... Poproszę mnie, abym się powiesił, albo w jakiś inny sposób i nie No, dobra. Nevermind. Yy, miałem powiedzieć o protestach lekarzy i, i służb mundurowych, to też o tym powiem. Yy, niedawno, jak ktoś, być może, jeżeli ogląda telewizję czy kasety, to z pewnością wie o tym, że, że wyszła nowa lista leków refundowanych. To jest Jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że w związku z tą ustawą lekarze, którzy y, wystawią receptę na lek refundowany osobie, która jest nieubezpieczona ciekawe, jak osoba może być nieubezpieczona w kraju, w którym ubezpieczenia są obowiązkowe, ale to ale to, to, to, pomijam zupełnie no i jeżeli te tak wystawią y, taką receptę, to mogą pójść się w nim. Oczywiście. Zadaniem lekarza nie jest pilnowanie, czy ktoś ma ważne ubezpieczenie, czy nie czy jego leczenie, co nie jeden już lekarz że do tyle nie znasz o tym powiedzieć. To też trudno im się dziwić, że na re receptach przybijają pieczątki z informacją refundacja do decyzji NFZ. Tylko że lekarz w ten sposób się wystania, ale co ma zrobić taki biedny pacjent, albo też atekarz, który taką receptę dostanie. No, w zasadzie lekarz sprawił, co do niego należało i zachował się dyplomatycznie, ale lekarz powinien właściwie sprzedać ten lek w ocenie bez refundacji. No bo zakłada się, w tym kraju zakłada się na, na, niekorzyść oskarżonego, czyli, czyli pacjenta, którego podejrzewa się o to, że jest nieubezpieczony. Oczywiście podejrzewa go lekarz, a nie państwo. Państwo najwyżej ma zamiar pozamykać lekarzy. Nie wiem, po co. To on już z pewnej głupoty wpadli na pomysł, że ej słuchajcie... Kogoś chcielibyśmy zamknąć, ale za tymi czasy żadnych stron anty, typu antykomor nie ma. Nie ma za bardzo do kogo się przyczepić. To weźmy się przypieczmy, do lekarzy. No i... no, ZIARNO padło na szesną ziemię. Tylko, że... Lekarze zdecydują się bronić i ja trzymam za ciuki, że kciuki, żeby jakoś się wybrali już przepisami. Mam nadzieję, że w koń, końcu władza się opamięta, ale to akurat jest troszeczkę yy, nadmierna nadzieja, ale no... No, pozostajmy. Trzymać kciuki, że jakiś lekarze jakoś im do rozumu przemówi. Yy, co tutaj jest? O, aha. W związku z tym, tak pół ten pół serio, się, że dawałem się zrobić taki cykl w ramach podcastu, takich poradników, jak przeżyć w trzeciej RP. I jak będzie się coś ciekawego działo właśnie w kraju, to w związku z czym możemy taki poradnik zrobić, to zapewne taki poradnik przygotuję, a dzisiaj, przy okazji, przy okazji tego odcinka, zamieszczam poradnik, jak kupić lek refundowany. Punkt pierwszy. Pójdź do lekarza. Poproś go o wystawienie recepty. Oczywiście uprzednio trzeba mu, że trzeba lekarzowi przedstawić dowody na to, że jest się chorym. Najlepiej poprzez, na no przykład jeżeli chcemy mu udowodnić, że mamy Andinę, no to pokazujemy lekarzowi, że mamy gardło wyglądające jak w Andinie, wówczas lekarz musi, wiadomo, zrobić zdjęcia dokumentacyjne. Musi wezwać biegłego sądowego, który potwierdzi, potwierdził, że rzeczywiście jest Andina, a nie na przykład zapalenie kstań. No i do tego trzeba jeszcze lekarza sądowego. Trzeba jeszcze sprawę skierować do sądu, potem jeszcze sąd apelacyjny, no bo oczywiście wiadomo, jeżeli już w sądzie stwierdzą, że jest się chorym na Andinę, no to zawsze ktoś tam z przeciwnej strony, z aparatu państwa może zaskarżyć ten wyrok. No i trzeba się po sądach szlajać. Ale jak już sądowo ci udowodnią, że rzeczywiście masz tę andinę, no i co z tego, no i co z tego, że ty zdążysz wyzdrowieć, zanim się skończy sprawa sądowa? Tu chodzi o ten proces związany z tym, że kupisz teraz sobie elektrofundowaną, a ostatnimi czasy to nie jest takie proste. Jak już masz tą dokumentację, że, masz, że rzeczywiście masz anginę, a przynajmniej kiedykolwiek ją miałeś, idziesz do lekarza. On ci wypisuje receptę i przebija tę znamienną pieczątkę refundacja do decyzji NFZ. I co wtedy? Wtedy trzeba się udać do najbliższej placówki NFZ i grzecznie poprosić o spotkanie z kimś, kto byłby w stanie podjąć decyzję w sprawie refundacji. Kto to może być? Nie mam pojęcia. Trzeba zapytać na portierni, ile tam portierni? O, no, pewnie mają. Czy to może, czy, czy to wystarczy, że jakaś sprzątaczka będzie, którą się poprosi? No, to, czy to może być sprzątaczka, którą się poprosi, aby stwierdziła, że to może być refundowane? Czy, czy trzeba jakiegoś dyrektora, prezesa, czy to sekretarka może być? Czy to jest jakiś specjalny urząd od tego? No absolutnie nie wiem. Dość, że trzeba pójść do siedziby NFZ i tam poprosić o decyzję. I co potem? No i potem są decyzje, oczywiście na piśmie zatwierdzoną przez kilkudziesięciu urzędników i potwierdzoną jeszcze sądowo. Z, z tym pisem trzeba się udać do apteki. Wtedy podajemy y, pa, pani aptekarza albo panu aptekarzowi y, pierwszą ostatnice dokumentów z sądu, że jest się na anginę. Potem receptę, czyli ten, naj, czyli ten najmniejsza porcja papieru, taka pojedyncza recepta. I potem jeszcze se 2 kg papierzysk od NFZ-u, które są właśnie tym zaświadczeniem, że rzeczywiście refundacja może być dokonana. No i wtedy możesz sobie kupić lek taniej. No i co z tego, że to droż że drożej wyniosło cię kupienie sobie leku taniej niż kupienie go po normalnej cenie? Co z tego? To się liczy prestiż. No i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że... Leci refundowane, nie muszą być. Gdyby nie było Ministerstwa Zdrowia, najprawdopodobniej leki byłyby tańsze. Ale to jest temat na osobny odcinek. To może widać, jak nie będę miał lepszego pomysłu na temat, to, to ten właśnie podejmuję. No czyli pomysłów, które... Yy, pomysłów na odcinki, które mi chciałem zrealizować, to jest ich tutaj trochę. No, w takiej okazji. Na no, chyba z pięć czy 6 takich tematów na odcinek. Przygotowania. No... Nevermind. ...never mind. Miałem jeszcze powiedzieć o strekach służb mundurowych... ...którzy po prostu domagają się, aby... ...premier z właski swojej zrealizował swoją obietnicę wyborczą i podniósł im pensję. Tylko, że premier zdaje się... ...zapowiedział podwyżki płac tylko dla co niektórych... ...a pozostali, no niestety... ...muszą się obejść smakiem... No, ...muszą, ale nie chcą. W związku z tym... ...w czwartek... 5 stycznia... Byłem też oświadczeniem tego protestu, o godzinie 12 w samo południe te służe mundurowe, które posiadają e, samochody z, e, z sygnalizacją dźwiękową, a co więcej służb mundurowych, no może oprócz straży więziennej, włączyła mm, alarmy, te sygnały dźwiękowe, na jakiś czas, nie wiem, czyli to zostało minutę czy pół minuty, no dość, że to było zauważalne, bo ja akurat wtedy byłem w szkole, a tak się akurat składa, że budynek, który myśli się ta szkoła, jest bardzo blisko yy, budynku straży pożarnej I tam mieli tych yy, samochodów z 5 czy 6 i wszystkie włączyli. No i to zwróciło uwagę, a było tym bardziej dziwne, że, że przez okno było widać doskonale, że... Samochody stoją, dźwięk jest, a, a nie ruszają się. I to było dziwne. Dopiero potem z telewizji się dowiedziałem o co chodzi. Przy czym, jak znam polską telewizję, to prawdopodobnie jest to w, części, w znacznej części i Pewnie chodziło jeszcze o coś jeszcze. Ale jak tak przeglądam sobie portale internetowe, to, to to się mniej więcej pokrywa internet z telewizji. Ale i tak telewizji trzeba oglądać mniej. No już doszedłem do wniosku, że że jedna godzina telewizji dziennie to już jest dawka poważnie obniżająca wydolność mózgu. To też trzeba to ograniczać jak najbardziej. Jeżeli oglądasz telewizję przez 2 godziny dziennie, no to sorry, musisz gościu to ograniczyć, nie ma szans. Yy, wiadomości można sobie czytać w internecie, ostatnio nawet w Radiu Kontestacja za, zaczął lecieć serwis informacyjny. Yy, w Radiu na faj też jest jakiś serwis. Można, jak się nie lubi słuchać, można sobie też poczytać, To też jest takich pełno serwisów, przy czym najlepiej coś nie takiego go za mainstreamowego, jak WPL albo Onet. Oczywiście nie, żebym miał coś oficj oficjalnie przeciwko tym serwisom, bo jeszcze nie pozwól, albo co. Ale zalecam właśnie kompletnie omijać mainstream, tylko szukać czegoś poza mainstreamem, jak Niesależna.pl na przykład, albo Gazeta Polska. Właściwie z tych gazet codziennych to chyba tylko Gazeta Polska się jakoś broni. Dzisiaj sobie kupiłem egzemplarz i nie stwierdzam, że to... Chore, to... fach i super, że się, się nie umywają do tego. O wyborcze nie wspominając. No dobra, to trochę rekl reklam zrobiłem tym i innym mediom. A miałem mówić dalej. Że te postawy, jakie przyjmują yy, lekarze, służe mundurowe, czyli ogólnie... No, państwówka. Podczotówka. Bardzo mi się to podoba. Nie dlatego, żebym chciał, aby na przykład yy, strajki mogły, aby, aby ludzie za pomocą strajków wywalczali sobie wyższe pensje, ale jeżeli ktoś jest w budżetówce i chce więcej zarabiać, to, to oczywiście w ten sposób wykańcza państwo. A że ja jestem wrogiem tego państwa, no to jestem zatem, aby ono się wykończyło przy pierwszej najlepszej okazji. A w tym roku podejrzewam, yy, że najpewniej do tego dojdzie padek Unii Europejskiej w tym roku jeżeli nie nastąpi, no to po prostu co, coś będzie już wiadomo, że, że coś jest nie tak. Albo się opamiętali, albo osłuchi. No i, że to jest dopiero styczeń. Podejrzewam, że jeżeli do grudnia będę nagrywał tam podcast, a podejrzewam, że będę nagrywał, w którymś odcinku będę mógł wyrazić radość z rozpadnięcia się z kompletnego failu Unii Europejskiej. Czego sobie i, i słuchającym życzę. A takich jeszcze przewidywań na rok 2012, faktycznie mógłbym paru udzielić. No może nie w tym yy, nie w tym odcinku podcasta, bo widzę, że trochę się rozgadałem. Ja to sobie gadu gadu, a tu już 15 minuta leci. No poszłam 15 minuty mniejsze o to. No dobra, ja tutaj trzymam chwili za lekarzy, za, za słowy mundurowe, aby jakoś dobrali się do tego państwa i je wykończyli. Ale każę przynajmniej, żeby się obronili, bo to no, bo naprawdę są w porządku, a, a państwo się do, do niej doczepia. No cóż, no... Jak się tworzy socjalizm, w którym trzeba refundować ludziom leci, to trzeba potem patrzeć kto, kto płaci podatki, też no, obowiązkowe obowiązkowe ubezpieczenia, a podatki to w gruncie rzeczy to samo. No ale jak już się tworzy taki system, to, to trzeba pilnować kto, kto płaci, a kto nie. No, taki, taki cytat mi przyszedł do głowy, już nie pamiętam kto to powiedział, to że socjalizm jest fascynujący. Tyle pasjonujących problemów do rozwiązania. No to właśnie, to jest właśnie jeden z takich problemów. Rozwinięta budżetu to drugi taki problem. No, tylko się zachwycić. No dobra, to ja kończę. Tradycyjnie jeszcze powiem, że jeżeli ktoś chce mnie wspomóc finansowo, to może zrobić zakupy w moim sklepie internetowym pinochet.kapsel.pl To się pisze pinochet.cupsel Zam na pewno każdy o poglądach od centrum w prawo coś znacie dla siebie no, zapraszam na mojego bloga, na, yy, na myślozbrodnie.blogsport.com Zapraszam do pisania e-maili na pinochet.myślosbrodnia.com małpa Gmail.com No i ostatni czas jeszcze założyłem sobie bloga na nowym ekranie, bo mi się znudziło trochę na sobą już No ale to tam na, na blogu podcasta będzie pewnie coś o tym. No może nie dzisiaj, ale.. ale podejrzewam, że jeszcze w tym tygodniu jakoś im na, na ten temat zamieszczę. No. Następny odcinek podcasta naprawdę nie mam pojęcia kiedy. Bo ostatnio z czasem mi się z... robi naprawdę jego coraz mniej. Podejrzewam, że jeszcze w tym miesiącu ukażą się jeszcze ze dwa odcinki. Nie wiem, kiedy dokładnie, czy one będą jakoś tak krótko rozmieszczone, czy nawet tego samego dnia je nagram. Autentycznie nie wiem, ale no... No, zalecam sprawdzanie bloga mojego podcasta raz na miesiąc, pod koniec miesiąca. I pewnie od razu będą, będzie tam kilka odcinków, zwłaszcza że odcinki nie są odbudzie. No nie jest od łudzie, ale widzę, że tu już się do 17 minuty zbliżał, tak więc <głosy> się rozgadałem za bardzo. No dobra. www.pignaset.capsule.com www.pignaset.capsule.com Przepraszam, www.pignaset.capsule.com Jest różnica, bo jest też blog www.pignaset.capsule.com To jest... Tak, tak, więc trzeba zrobić różnicę. www.pignaset.capsule.com gmail.com i No dobra, to, to tyle jak piusekę na koniec rzucam. Trzymajcie się jakoś i do usłyszenia. sama